Wasze oczy już przywykły do śniewającego blasku mego królestwa. Możecie bez obaw patrzeć na moje bogactwa. Czemu tak postępujesz? Nikt cię nie skrzywdzi. A właśnie, że wszyscy, którzy żyją na powierzchni, skrzywdzili mnie. A oto moje dzieło. Generator wsysający ziemię. Dzięki niemu ściągnąłem tu piramidę, parlament i centrum Nowego Jorku. Wykorzystałem zaledwie część jego mocy, ale jutro największe miasta świata zapaną się do moich posiadłości i rozpocznie się panowanie człowieka Kreta. A teraz patrzcie! Och, boję się wpaść!